czy tylko dobre jazdy Kumarzy moje testy teksty Czy macie pani festy Ej ludzie, kobiety Dziwki i lupeksy Nie wrzucam słów na bity Tak jak setki w opeksy. Mam coś na rozrusznik Ziomek dawaj skóle dmuchny Mam coś dla mych wrogów Oni wiedzą fajcie z duchni Ej wy co za plecami obrabiacie rondo Wiedźcie w taki sposób będzie tylko mi obciąg Przyjaciele na jednej dłoni a co mam jak frajer, chodzić, jedzieć, sam co pierdolić Książków, naprawdę mam lastych rąk Ten krąg wciąż się zmiesza, bo prawda jest śmielsza Serce pod mam i wciąż jestem uczeń i ona niedoskonali, mamy dość nauczek Nie wątpię w tych, którzy chcą coś wsiąść Nie wątpię w tych, którzy poszli pod prąd ja Nie mają to, co chcieli Pesto. Więc daję się na testą, my się chuj z pewną resztą I na zawsze mam w pamięci, że to nie ja jestem niestąd Ja reprezentuję siebie własny, mam ten taste C, M, A, Z, ciśnienie nie mam aż zasne. Nie spocznę, nie zgasnę, dopóki nie będzie jasne Dopóty kurwa w Disach będę brał cię na buty Siedzić dobry chłopak Zawsze zobaczysz ten żal w jego moczach A gdy przychodzić woda Wiedzi nie że Ludzie kierują wtedy ręce do Boga Ludzie mają dość tego syfu Ludzie chcą kwitu Ludzie chcą dobrobytu Ludzie to proste chcą dla siebie A nie dla innych Dlaczego nie pytam, nie jestem inny